W wrzesień za oknem coraz chłodniej, zresztą nie tylko za oknem, bo w lubińskich kranach ostatnio również było zimno. Przed mikrofonem Darek, witam serdecznie, podcast Radio 9 Lubin, a wy audycji audycję o numerze 135. Pomimo tego, że jak już wspomniałem, w kalendarzu jest wrzesień, dzisiaj będzie jeszcze trochę wakacyjnie. Na początek korespondencja Łukasza Witkowskiego prosto z Detroit dotycząca pewnego graffiti oraz artysty graficiarza. Później wizyta w klubie Pure Health and Fitness i rozmowa z trenerem Piotrem na koniec nie zabraknie w dzisiejszej audycji odrobiny muzyki. Zapraszam do słuchania.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 Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki. www.polskiedetroit.com Od dobrych kilku tygodni w Detroit trwa bardzo gorąca dyskusja pomiędzy prawnikami, artystami a przedstawicielami mediów. Dyskusja poświęcona graffiti. Wszystko zapoczątkowane zostało przez. Banksiego, jest to twórca, artysta e, brytyjski, który e, będąc w Detroit e, w starej fabryce Packarda umieścił swoje prace, oczywiście w formie graffiti. Teraz całkiem niedawno odkryto właśnie jedną z prac Banksiego w tej fabryce i, i przedstawiciele pewnej galerii 555 Non-Profit Gallery bez niczyjej zgody przenieśli to graffiti do swojej galerii, Ponoć jeden z pracowników usuwających rury ze starej fabryki Packarda pozwolił tym przedstawicielom galerii na usunięcie tego graffiti. No, oczywiście nie zdając sobie sprawy z tego, jak dużo to graffiti może być bar warte. No i teraz kwestia. Kto jest właścicielem tego graffiti? Jest stara, opuszczona fabryka, jest artysta, który tak naprawdę jedy, w jedyny sposób e, można dowiedzieć się, czy dany czy graffiti jest jego autorstwa, czy nie. To tylko przez, i wyłącznie przez jego stronę internetową. On tam autoryzuje swoje prace. E, no i są też ludzie, którzy uważają, że graffiti za każdą e, cenę powinno być e, zachowane, szczególnie graffiti e, autorstwa w tym przypadku Banksiego. Y Graffiti dosyć duże, wysokość około, nie wiem, 2-2,5 metra, może na 2 metry. Sam, sama ta ściana, na której zostało stworzone grafiti, waży 1,5 tysiąca funtów. Jest to około 750 kg. No i teraz, tak jak powiedziałem, właściciele starej fabryki Packarda nie zburzyli jej. Jest naprawdę to strasznie brzydki, opuszczony budynek z powybijanymi szybami. Nie mają pieniędzy na to, żeby zburzyć tą fabrykę, około 20 milionów dolarów podobno to kosztuje. Wiadomo, różni ludzie przychodzą do tej fabryki, czy robić zdjęcia, czy malować, czy zażywać narkotyki. Grupa z 555 Non Profit Gallery doszła do wniosku, że jeśli zostawi się graffiti Banksy'ego właśnie w oryginalnym miejscu, to wcześniej czy później ktoś to zniszcza. a to jest zbyt wartościowa praca, żeby, żeby ją po prostu, żeby przepadła i dlatego właśnie przedstawiciele galerii ją zabrali, ale prawnicy właściciela fabryki, gdzie to graffiti oryginalnie się znajdowało, wysłali list do galerii i powiedzieli, że żądamy zwrotu tej pracy, dlatego że ta praca może być warta nawet ponad 100 tysięcy dolarów, a Banksy po prostu usunął to, to graffiti ze swojej strony internetowej, czyli po prostu e, zrzekł się tak jakby praw, czy zrzekł się nawet autorstwa e, tej pracy. No, praca jest niepodpisana, jeśli artysta mówi, że to nie jego praca, no to nawet jeśli ludzie podejrzewają, że to jego, no to e, oficjalnie już taka cena na pewno wysoka nie będzie na jakiejkolwiek aukcji, aukcji jeśli ktokolwiek e, mógłby czy chciałby e, kupić. E, oczywiście zaraz prawnicy, e, właścicieli tego, e, tej fabryki e, złożyli pozew sądowy, powiedzieli, że no niestety, no ale galeria musi to zwrócić. Nie wiadomo jak to się wszystko skończy, tak jak powiedziałem, no bardzo zażarta dyskusja. E, zresztą no, odkryto całkiem niedawno drugą pracę Banksiego w tej samej fabryce, nikt już jej nie usuwał. Ale, ale jeśli jesteście zainteresowani, no oczywiście na mojej stronie znajdziecie zdjęcia tego graffiti. W sumie w ogóle graffiti, tak jak ja, nie wiem, mieszkałem w Polsce parę dobrych lat temu, bardzo fascynowałem się tą sztuką i, i, i rzeczywiście, no nie mówię o jakichś tam bazgrajach, czyli nie wiem jak to się nawet po polsku mówi, na murach robionych nielegalnie, mówią naprawdę pięknych kolorowych i, i, i takich namalowanych stworzonych ze smakiem w rzutach tutaj to graffiti Banksiego, całkiem inna technika wydaje mi się, że używa nie wiem jak to się po polsku nazywa takich form na które się nakłada farbę, no a ta forma w jakiś tam sposób jest wycięta, no i ta farba zostaje na murze bardzo ładne graffiti, ciekawe, z pomysłem, na pewno przyciągające oko i moim zdaniem na pewno słabo by było, źle by było, gdyby to graffiti gdzieś zniknęło, ale czy rzeczywiście ktokolwiek ma prawo, żeby daną pracę usuwać bez zgody, czy właściciela gruntu, czy właściciela, czy autora tej pracy, nie wiem niektórzy, tacy najbardziej radykalni zwolennicy graffiti mówią, że to już nawet nie chodzi o, o to, czy, czy artysta pozwala, czy m, właściciel gruntu pozwala, ale chodzi o to, że graffiti jest nierozerw, nierozerwalnie związane z miejscem, e, gdzie jest, także nawet drzewko stojące obok tego muru, na którym znajduje się graffiti w niektórych przypadkach jest bardzo ważne. <muzyka> Tylko u nas całość konferencji prasowej. Radio 9. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to to panowe autobus. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś jakieś wartocydycznie. Nazywam się Andrzej Hirenu i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Cześć moich starszych filaw, słuchacie Radia 9 Lubin. Mówi Grizzly Sis Westrocker, słuchajcie Radia Lubin 9. Pozdro wielkie! Informacje, korespondencje, wywiady, dobra muzyka.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 Tak, można właśnie się zmęczyć, wymasować, odpocząć, zrelaksować się i napić się na końcu przepysznej kawy z firmowego ekspresu. Tylko w naszych audycjach. Piotrze, zadomowiłeś się chyba na antenie Radia 9 Lubin. No myślę, że tak. Jest mi miło, że mogę się tutaj spotykać z słuchaczami, przedstawiać formy ćwiczeń tutaj w naszym klubie. Także no fajnie, fajnie. Jestem zadowolony z, te, z tego typu po prostu tutaj przedstawiania oferty naszego klubu na antenie właśnie radia internetowego. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę, jesteśmy w klubie Pure Health and Fitness na trzecim poziomie Kuprum i rozmawiamy z trenerem Piotrem, a dzisiaj o kolejnych zajęciach grupowych Pure Fire. Co to są za zajęcia? Pure Fire są to zajęcia prowadzone w naszym klubie. Są to zajęcia, które tak zwany trening obwodowy, ale w takiej wolnej formie. To znaczy, nie robimy tego na żadnych maszynach, nie robimy to na sali, na której właśnie się te maszyny znajdują, a żeby nas tak czasem nie kusiły do kontynuowania na nich treningu, po prostu robimy to na sali, na dużej sali do ćwiczeń, rozstawiamy sobie stacje, 10-12 stacji i na każdej stacji ćwiczymy różne po prostu ćwiczenia, w tak w rytm muzyki nie robiąc żadnych przerw pomiędzy ćwiczeniami czyli klubowicze każdy sobie staje przy jakimś stanowisku, załóżmy, że jest 10 osób, 10 stanowisk i wówczas kontynuujemy ćwiczenia. Po minucie wykonujemy ćwiczenia, które są przypisane do danego stanowiska. Przykładowo może, mogą to być przeskoki, przez step. Stanowisko drugie, przysiady z gryfem. Stanowisko trzecie, na przykład mogą to być zwykłe pompki, czwarte, brzuszki, coś takiego. Są to takiego typu za, właśnie stanowiska, włączając w to jedno, na przykład stanowisko, gdzie biegamy wzdłuż sali w to mi z powrotem i co minutę zmieniamy te stacje i po wykonaniu pełnej obsady 10 stacji dopiero następuje przerwa krótka, dwu, maksymalnie 3-minutowa i kontynuujemy to dalej. Przy czym takie zajęcia trwają niedługo, bo są dość intensywne, 20-25 minut, a potrafią naprawdę dość dobrze zmęczyć, czyli spalić kalorie, o, o co nam jak najbardziej chodzi. No właśnie, bo taka nazwa groźnie brzmiąca Pure fire. Tak, właśnie, pure, czyli nasz klub fire, czyli wiadomo, moc treningu, z wielką pompą to robimy, czysty ogień, tak, zgadza się i musimy dać siebie wszystko w tym treningu, bardzo intensywny trening, są klubowicze zadowoleni. Powiedz, jakie partie mięśni szczególnie biorą udział właśnie w tych ćwiczeniach, bo z tego co słyszę to chyba tak naprawdę wszystkie. Tak, bo rozmieszczamy stację w taki sposób, abyśmy mniej więcej mogli zaadoptować całe ciało do treningu, a więc jest mówię, seria przysiadów, robienia brzuchów, bieganie, czyli tutaj kondycyjna strona, jakieś przeskoki, podskoki, unoszenie ramion z hanklami na bok, do przodu, czyli generalnie wykonujemy cały obwód, gdzie możemy akurat uaktywnić wszystkie partie mięśniowe. I standardowo udajemy się po prostu na te zajęcia, jak znajdziemy już je tylko na tablicy bądź na stronie internetowej. Oczywiście jesteśmy klubowiczami, zakładam, że wszyscy o tym już wiedzą. Tak, yy, będąc klubowiczami, co jest bardzo proste, po prostu trzeba przyjść tutaj do nas do piór, yy, zapisać się i od razu możemy rozpocząć zajęcia. Tak jak powiedziałem w poprzednich spotkaniach, tablica, rozkład zajęć i wówczas wchodzimy na tego typu zajęcia, które nas interesują. Ale warto zobaczyć każde z zajęć, ponieważ czasami jest tak, że klubowicze myślą, że do pewnych zajęć akurat nie mają jakby jakichś większych predyspozycji, a mile się rozczarowują. Czyli przyjdą, zobaczą, że jednak o, da radę po prostu tą formę ćwiczeń też jakby zrealizować i stają się stałymi klientami tych po prostu y, y, ćwiczeń. Dokładnie. Mówiliśmy o wielu zajęciach grupowych, ale o wielu jeszcze nie powiedzieliśmy. Mam nadzieję, że już wkrótce w kolejnych naszych odcinkach, poopowiadasz, opowiadasz także o pozostałych. Tak, a jeszcze powiem, że jest tych zajęć dość sporo, m.in. ABT, yoga, pilates, tai chi, także dance. Jest jeszcze o czym opowiadać i jest czym zachęcać Państwa oczywiście do treningu w klubie Pure Health Fitness w Kupro Arena na trzecim piętrze. Dziękuję Ci za rozmowę. Do usłyszenia, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy do dzisiejszego, ostatniego, wakacyjnego w tym roku podcastu chciałem znaleźć jakąś ciekawą gratkę i w serwisie Safe Music Network obecnie Music znalazłem utwór w wykonaniu samej Susan Vega. Tytuł utworu Pornographic Dream, zresztą posłuchajcie sami. A w audycji numer 135 to wszystko, kolejny podcast jak zwykle za dwa tygodnie. Przed nami Susan Vega. Dream, he said. I knew what he meant, but it made me imagine what kind of a dream he would have that hadn't been spent. Would he still dream of the thigh, the flesh upon high? What he saw so much of, wouldn't he dream of the thing that he never could quite get the touch of out of his hands? His head, out of his reach, under this real life, hidden in veils, covered in sin, dreaming of what might be, out of his hands, over his head.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 Dostarczy ten przekaz bezpośrednio do serca.